Pomimo, że nie jeden z tych ochotników miał za sobą już parę lat strasznej wojny na zachodnim froncie i mógł mieć jej dosyć. Od tej chwili, przy odwiedzaniu oddziałów naszego wojska, co krok spotykałem Poznańczyków, Pomorzan i Ślązaków i dusza mi się radowała na widok tego tęgiego żywiołu w naszym niewielkim wojsku. Przyczynił mi on, co prawda, trochę kłopotu. Jeżeli ja z nieufnością patrzyłem na Żydów, których nieopatrznie przyjęto do szeregów i starałem się ich stopniowo usunąć, moi przyjaciele poznaniacy buntowali się wprost przeciw ich istnieniu i gwałt robili, żeby ich natychmiast wypędzić. Z życia swojej dzielnicy wiedzieli, że wszyscy Żydzi bez wyjątku idą z Niemcami przeciw Polakom. Logicznie więc wnioskowali, że Żyd w szeregach polskich może być tylko szpiegiem lub zdrajcą. Poza tym wytworzył się w szeregach w stosunku do Poznańczyków pewien antagonizm, którego głównym źródłem było to, że o wiele szybciej od innych awansowali na stopnie podoficerskie, jako bardziej oświeceni i wyszkoleni wojskowo. Od początku zresztą wiedziałem, że antagonizm ten jest podsycany przez jakąś podejrzaną propagandę, której nici... Przy naszych środkach wywiadowczych, pomimo wszelkich usiłowań, niepodobna było uchwycić. Niemcy, które próbowały tworzyć armię polską przeciw państwom sprzymierzonym z mieszkańców zaboru rosyjskiego, zaprotestowały przeciw werbowaniu ochotników spośród jeńców z ich armii. Polaków z zaboru pruskiego. Ma się rozumieć, nie liczyły one na to żeby ich protest odniósł skutek. Zdając sobie wszakże sprawę z tego, jakie ma znaczenie polityczne wystąpienie Polaków i ich poddanych do walki przeciw nim w szeregach Armii Polskiej, szukały innych dróg, ażeby ten fakt uniemożliwić. O rodzaju tych dróg świadczy zdarzenie następujące. Było to wiosną 1918 roku. Pierwszy pułk Polski pod dowództwem pułkownika Jasieńskiego, za zgodą Komitetu Narodowego wysłany został na linię bojową i znajdował się na pierwszych pozycjach w okolicy Reims, w armii generała Guru. Zachowywał się dobrze. Miał już trochę strat, duch w szeregach był znakomity, co sam stwierdziłem, odwiedzając go na pozycjach. Naraz otrzymuje w Paryżu raport że paru żołnierzy pochodzących z Poznańskiego przeszło na stronę nieprzyjaciela i że w obawie dalszych dezercji pozwolono Poznańczykom, którzy nie chcą się bić, opuścić szeregi. Rzecz przedstawiała się poważnie. Łatwo było spostrzec niebezpieczeństwo polityczne, którym ta sprawa groziła. Zatelegrafowałem do generała guru, prosząc go, żeby wstrzymał dalsze postępowanie i zawiadamiając, że przyjeżdżam natychmiast i sam przeprowadzę śledztwo. Śledztwo dało następujące wyniki. W nocy odbył się wypad z okopów polskich przez okopy komunikacyjne na pozycje niemieckie. Z wypadku tego trzech żołnierzy nie wróciło. Jeden z nich pochodził z Ameryki dwaj ochotnicy spośród jeńców z poznańskiego. W dwa dni potem Niemcy zaczęli strzelać do pozycji polskich proklamacjami. Zredagowane były one z Żydowska po polsku i namawiały żołnierzy z zaboru pruskiego do dezercji na stronę niemiecką, obiecując im, że tą drogą wrócą prosto do domu, gdzie ich oczekują rodziny. Obietnice te popierały zdobiące odezwę fotografie, przedstawiające owych trzech zaginionych w dostatnim ubraniu cywilnym z grubymi cygarami w ustach, wyglądających z okien wagonu, czyli odjeżdżających do domu. Widząc w tym potwierdzenie faktu dezercji, pułkownik wysłał raport, w którym wyraził obawę co do pozostałych w szeregach byłych jeńców. Wobec tego dowódca armii rozkazał wycofać pułk z pozycji, i każdego z byłych jeńców z armii niemieckiej zapytać, czy chce nadal służyć w szeregach, tych zaś, którzy odpowiedzą odmownie, usunąć na tyły. W każdym z trzech batalionów piechoty tego pułku znajdowało się po 70-80 byłych jeńców z zaboru pruskiego. Wynik operacji był ten... Że z pierwszego batalionu wystąpiło tylko siedmiu, ale w drugim i trzecim pozostało tylko po siedmiu, ośmiu, reszta zaś opuściła szeregi. Skonnicy i artylerii również Poznańczycy przeważnie wystąpili. Z przeprowadzonego badania dowiedziałem się przede wszystkim, że ów Amerykanin, który zniknął razem z dwoma Poznańczykami, był socjalistą. Że należał w Ameryce do tak zwanych koniowców, KON, o ile sobie przypominam, Komitet Obrony Narodowej. Amerykańskich zwolenników Orientacji Austriackiej i piłsudzkiego, I że od chwili wejścia do armii zaczął wśród żołnierzy prowadzić propagandę przeciw tejże armii. Najbliżej z nim żyli dwaj Poznańczycy, którzy razem z nim zniknęli. Fakt uplanowanej dezercji był zatem niewątpliwy, a ów Amerykanin był niezawodnie agentem, umyślnie do naszego wojska wysłanym w celu jego demoralizowania. Okazało się wszakże, iż robota jego nie zatoczyła szerszych kręgów. Badanie tych żołnierzy, którzy wystąpili z szeregów, wykazało, iż uczynili to dlatego, że ich podejrzewano, że okazano im brak zaufania Większość oświadczyła gotowość Natychmiastowego powrotu do wojska Byle nie do tego pułku W którym ich spotkała taka obraza Tak się też stało Interesował mnie batalion W którym byli jeńcy Prawie wszyscy pozostali w szeregach Zebrałem ich wtedy, żeby się dowiedzieć Dlaczego nie poszli za przykładem innych Wtedy wystąpił z szeregu sierżant Chłopak rosły z dzielną, sympatyczną twarzą i powiedział mi My także czujemy się obrażeni. Raz wstąpiliśmy do wojska i przysięgliśmy. Dlaczego nas drugi raz pytają? Czy chcemy służyć? Ale ja powiedziałem do kolegów Bracia, tu idzie o honor wielkopolski. Chociaż nas tutaj źle traktują, musimy pokazać, że chcemy się bić za Polskę. I zostaliśmy. I pokażemy, że bijemy się lepiej od innych. Tak jeden skromny człowiek czasem ratuje sytuację. Zajście zostało załagodzone. Oficerowie, którzy zgrzeszyli nietaktem, zostali pouczeni, jak nadal postępować – Żołnierze z zaboru pruskiego, którzy wrócili do szeregów, zostali przeniesieni do dwóch pozostałych pułków tej samej dywizji. Niestety nie udało mi się znaleźć dowódców roboty planowej, skierowanej na usunięcie poznańczyków z armii, o którą podejrzewałem paru Żydków, służących w pułku, głównie w kancelarii. Byłoby lepiej, gdyby choć jeden łotr na skutek tego zajścia został rozstrzelany. Niewiele brakowało, ażeby ta sprawa fatalnie się skończyła. Gdyby żołnierze z zaboru pruskiego usunęli się byli z naszego wojska, Niemcy mieliby argument, że Polacy, poddani Pruscy, nie chcą walczyć przeciw Niemcom, a tym samym nie chcą należeć do Polski. W tym celu rzecz była robiona. Kto tą robotą kierował? Niewątpliwie Niemcy. Interesującą rzeczą byłoby wiedzieć, o ile mieli w tym świadomą pomoc ze strony ludzi uważanych za Polaków. I tym razem się nie udało. Sprawa polska, którą Niemcy postanowiły wziąć wyłącznie w swoje ręce i którą pewna ilość ludzi ze strony polskiej starała się w rękach niemieckich zachować, rozrastała się szybko po przeciwnej im stronie. Niemcy wespół z Austrią zajmowały cały obszar Polski, urządziły na nim fikcję państwa polskiego, a tymczasem na zachodzie, zdala od ziemi polskiej, Państwo polskie obejmujące wszystkie ziemie polskie zdobywało sobie jedną pozycję po drugiej. Polscy poddani Rosji, Prus i Austrii przestawali istnieć. Zjawiali się obywatele polscy podróżujący z polskimi paszportami Komitetu Narodowego. Wojsko Polskie, złożone z Polaków wszystkich trzech zaborów, walczyło przeciw Niemcom wespół z armiami państw sprzymierzonych. A przedstawicielstwo Polski w stolicach mocarstw zdobywało sobie krok za krokiem stanowisko przedstawicielstwa państwa sprzymierzonego. Mocarstwa ignorowały całkowicie robotę Niemiec w Polsce i z nią się nie liczyły. Dla ludzi, którzy rozumieli, co się dzieje, było widoczne, że po zwycięstwie sprzymierzonych, przy zawieraniu pokoju, wszystkie fin accompli, wcielenia, stworzone przez Niemcy w Polsce, w rachuby wcale nie wejdą. Nie wiem, czy to było widoczne dla polityków berlińskich, to wszakże pewna, że ci politycy warszawscy, którzy ambicje swoje związali z ustanowionym przez Niemców Królestwem Polskim, tego nie widzieli. Im się zdawało, że niemiecki fakt dokonany jest naprawdę dokonany Że na nim w każdym razie oprze się rozstrzygnięcie sprawy polskiej w traktacie pokojowym To było wszakże możliwe tylko w razie przegranej państw sprzymierzonych, która już nie groziła Lub w razie przedwczesnego pokoju, który by Niemcom, nawet pobitym na froncie, zapewnił zwycięstwo polityczne Niebezpieczeństwo takiego pokoju w okresie, który nastąpił po założeniu Komitetu Narodowego w Paryżu, nie znikło, bo nie znikło źródło tego niebezpieczeństwa. Ignorancja w sprawach środkowej Europy, daleko idąca nawet u niektórych ludzi, wysuwających się na czoło w obozie państw sprzymierzonych. Z tym niebezpieczeństwem łączyło się drugie, o którym już była mowa płytkie doktrynerstwo, usiłujące rozstrzygać najzawilsze zagadnienia polityki międzynarodowej bez wysiłku myśli, według raz przyjętego szablonu starające się łatwo dedukować rozstrzygnięcia z ogólnych pryncypiów, jak lichy lekarz leczy wszystkich, chorych na jedną chorobę, jedną receptą, bez względu na ich fizjologiczną i patologiczną indywidualność. To doktrynerstwo, po rewolucji rosyjskiej i po przyłączeniu się Ameryki do państw wojujących, zajmowało coraz więcej miejsca w polityce sprzymierzonych. Ku końcowi roku 1917 zaczęło ono przybierać groźne dla nas rozmiary. Gdyby niebezpieczeństwo tkwiło tylko we właściwościach umysłowych ludzi kierujących polityką, można by sobie z nim poradzić. Zetknięcie się z rzeczywistością bardzo szybko ludzi uczy. Największy ignorant, który rwąc się do steru sprawy, przedstawiał je sobie jako proste i łatwe, z chwilą kiedy stanął u steru i zaczął dotykać spraw bezpośrednio, zaczyna się z nimi zapoznawać, uczyć się, a im więcej się uczy, tym staje się skromniejszy. Mniej pewny siebie, skłonniejszy do liczenia się ze zdaniem tych, którzy więcej od niego wiedzą. Najupartszy doktryner, z chwilą kiedy bierze odpowiedzialność za losy państwa, zaczyna myśleć realniej, zaczyna więcej brać w rachubę procesy życia i jego interesy i zapominać o papierowych formułkach, którymi miał nabitą głowę. Trudniej jest walczyć z ignorancją i płytkim doktrynerstwem, gdy za nimi stoi organizacja, sekta, gdy człowiek, który zajął odpowiedzialne stanowisko, nie jest wolny. Gdy zamiast odpowiadać za swe postępowanie przed narodem, którego losy wziął w swoje ręce i przed swym sumieniem, musi odpowiadać przed tajną władzą większych od niego ignorantów i doktrynerów. Jeszcze zaś gorzej jest, gdy płytkie formułki doktrynerskie służą tylko za płaszczyk dla interesów realnych, które nie dość czyste są, a żeby mogły jawnie wystąpić i szczerymi argumentami się obronić. Jeżeli w tej nowej fazie wojny, w której sprawa polska już stanęła jasno i polska, uznana w zasadzie za państwo, w postaci Komitetu Narodowego w Paryżu, posiadła swe urzędowe przedstawicielstwo w obozie państw sprzymierzonych, groziło niebezpieczeństwo przedwczesnego pokoju, który by pozostawił Niemcom panowanie nad Polską. Jeżeli nawet w razie zwycięstwa sprzymierzonych istniało niebezpieczeństwo połowicznego rozstrzygnięcia kwestii polskiej, Stworzenia państwa, które by nie posiadało warunków pełnej niezawisłości. To dlatego, że w tej właśnie nowej fazie wojny na politykę państw sprzymierzonych coraz silniej wpływ wywierało zorganizowane, tajne sekciarstwo. I że wtedy właśnie w obozie sprzymierzonych zjawił się niejako nowy czynnik z odrębnymi interesami. Nie proklamowanymi całkiem wyraźnie, ale maskowanymi częściowo radykalnym liberalizmem. Tym czynnikiem byli Żydzi. Rozdział czwarty. Żydzi wobec wojny. Dokładne wyświetlenie stanowiska Żydów w Wielkiej Wojnie wymagałoby osobnej, i to wcale obszernej pracy. Wykształcony ogół nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach posiada bardzo powierzchowne wiadomości o sprawach żydowskich. Należałoby wtedy dać mu przede wszystkim obraz stosunków wewnętrznych żydostwa w całym świecie, obozów, które się tam sobie nawzajem przeciwstawiają, dążności, które się ścierają, wpływów, jakimi Żydzi rozporządzają w poszczególnych państwach, roli, jaką w nich odgrywają, wykazać węzły łączące Żydów rozmaitych krajów, przedstawić ich organizację i na tym dopiero tle dać obraz polityki żydowskiej, wytknąć jej ogólne linie wraz z jej odchyleniami w tym czy w innym kierunku. Nie mam tu miejsca, na tak szerokie traktowanie spraw żydowskich. Zresztą nie czuję się do tego powołany. Nigdy nie miałem czasu zająć się specjalnie ich badaniem. Jakkolwiek interesowały mnie one bardzo ze względu zarówno na ich stosunek do sprawy polskiej, jak na rolę, którą odgrywają w rozwoju cywilizacji europejskiej. O tyle, o ile sprawy żydowskie poznałem, doszedłem do przekonania, że przede wszystkim powierzchowność, z jaką się je traktuje, jest wielkim niebezpieczeństwem. Następnie zaś, że ci, co w kwestii żydowskiej głos zabierają, popełniają na ogół jeden z dwóch błędów albo nie doceniają znaczenia Żydów w dzisiejszej chwili dziejowej i charakter ich udziału w życiu narodów przedstawiają w fałszywym świetle, bądź mimo woli, bądź świadomie usypiając czujność opinii w tej ważnej sprawie albo je przeceniają przedstawiając Żydów jako wszechwładną, demoniczną potęgę kierującą losami ludzkości działającą z niesłychaną konsekwencją według jakiegoś bardzo mądrze obmyślanego planu i poruszającą jak pionkami Wszystkimi innymi siłami w świecie. Opierając się na swojej obserwacji i na swoim w tym względzie doświadczeniu, sądzę, że ta jednolitość i konsekwencja, jaką się widzi powszechnie w działaniach Żydów, jest wynikiem nie tyle jakiegoś mądrze obmyślanego i mądrze wykonywanego planu, ile jednolitości instynktów, i spójności tego starego, azjatyckiego ludu, która by nas mniej wprawiała w podziw, gdybyśmy w ogóle lepiej Starą Azję znali. Żydzi pod tym względem wśród starych ludów nie stanowią wcale wyjątku. Różnica jest tylko ta, że gdy tamte siedzą w Azji, na swych obszarach rasowych i tworzą bądź państwa, bądź kolonie państw europejskich, oni swej siedziby ojczystej nie mają i koczują od niepamiętnych czasów po innych krajach, upodobawszy sobie prawie od początku naszej ery kraje cywilizacji europejskiej. Zresztą znaleźć można poza Europą ludy i pod tym względem do nich podobne. Ludy żyjące w obcym środowisku. Odznaczające się wyłącznością i stanowiące spójną całość, a nawet pod względem swej roli w życiu gospodarczym krajów, do Żydów bardzo podobne. Ta jednolitość instynktów i spójność, będąca wynikiem tresury niezliczonej ilości pokoleń w jednolitych instytucjach teokratycznych, ratuje Żydów przy ich wybitnej kłótliwości i znacznej rozbieżności ich świadomych dążeń. Przy ich wreszcie znanej próżności i pysze, która dyktuje im często bardzo nierozważne kroki polityczne, pociągające za sobą fatalne dla nich następstwa. Gdy chodzi o dążenia polityczne Żydów, które odegrały rolę w wielkiej wojnie, trzeba stwierdzić, że choć nie były one całkiem jednolite, to jednak Ewolucja tych dążeń w latach poprzedzających wojnę sprowadziła je w znacznej mierze do jednego mianownika. Wiadomo wszystkim, że w XIX stuleciu głównym dążeniem Żydów było wejście do społeczeństw europejskich, zdobycie kultury i wiedzy europejskiej, przyjęcie zwyczajów i sposobu życia narodów, wśród których mieszkali przerobienie się na Francuzów, Anglików, Niemców, Polaków itd. Jednolitość wszakże instynktów i spójność rasowa pozwalała im zachować przy tym węzły ścisłej łączności nie tylko między Żydami asymilującymi się i często wyzutymi zwierzeń religijnych, a Żydami starego typu, to znaczy ortodoksami, ale także pomiędzy Żydami wszystkich krajów. Jako wyraz ostatniej powstała nawet Wielka Organizacja Alliance Izraelit Universel. Ten okres pozwolił Żydom zgromadzić w swych rękach wielkie bogactwa i zdobyć znaczną rolę w życiu społecznym i politycznym krajów. Trzeba dodać, że gromadzenie bogactw szybko zwiększało ich rolę skutkiem materialnego uzależnienia od nich szerokich sfer w społeczeństwach europejskich. Nastał wówczas okres, w którym silniej niż kiedykolwiek panowało dążenie do uczynienia hierarchii społecznej hierarchią wyłącznie majątkową, w którym pieniądz głównie pomagał do wspinania się po drabinie społecznej, w którym za pieniądz można było kupić zdolności i przekonanie ludzkie, w którym zatem ci, co rozporządzali pieniędzmi, mieli na swoje usługi liczne szeregi ludzi dla nich pracujących. To tłumaczy te legiony obrońców żydostwa i bojowników o jego interesy, jakie powstały w XIX stuleciu we wszystkich krajach europejskich. Do tego przybyły tajne organizacje międzynarodowe, w których Żydzi mieli zawsze swoich obrońców i w których od pewnego czasu zajęli kierownicze według wszelkich danych stanowiska, co im było ułatwione przez to, że nie należąc naprawdę do żadnego narodu a żyjąc wśród wszystkich, niejako byli stworzeni do głównej roli we wszystkich przedsięwzięciach międzynarodowych. Ostatnia ćwierć zeszłego stulecia przyniosła początki nowych dążeń wśród Żydów. W Europie Środkowej, będącej terenem najostrzejszych walk narodowych, panującym w życiu ludów prądem stał się nacjonalizm. I tu ideologia nacjonalistyczna osiągnęła najwyższy rozwój. Liczni w tej części świata Żydzi ulegli jej wpływowi i powstało wśród nich dążenie do stania się odrębnym na wzór europejski narodem. Ponieważ zaś naród w znaczeniu europejskim musi mieć przede wszystkim swoje terytorium, więc zjawiło się wśród Żydów dążenie do zdobycia swego terytorium narodowego. Wzrok ich padł przede wszystkim na Palestynę gdzie raz już w dziejach panowali i stąd prąd narodowy żydowski przybrał nazwę syjonizmu. Palestyna wszakże jest kraikiem niewielkim i odpowiednio do swych środków wytwórczych dość zaludnionym. Trzeba dodać, nie przez Żydów. Emigracja tedy do Palestyny nie miała widoków rozwoju na szerszą skalę, i syjoniści zaczęli szukać obok niej innych obszarów, które by mogli skolonizować i opanować. Mówiono o Ugandzie. Próbowano kolonizować Argentynę. Ale to wszystko się nie powiodło. Tymczasem rozwinęła się zacięta walka między ubogimi na ogół idealistami, jakimi byli syjoniści, a reprezentującymi potęgę finansową Anglikami, Amerykanami, Niemcami i Francuzami Mojżeszowego Wyznania, którzy nie myśleli opuszczać Paryżów, Londynów, Berlinów i Nowych Jorków ze wszystkim, co one dawały i którzy syjonizm uważali za niedorzeczną mrzonkę. Więcej im już trafiał do przekonania inny kierunek, który się z syjonizmu rozwinął. Mianowicie nacjonalizm żydowski. Organizujący Żydów tam, gdzie zamieszkują w większej masie w celu wytworzenia z nich narodowości na miejsce i pozyskania dla nich praw jako dla narodowości odrębnej. Ponieważ Żydzi we wschodniej Europie, będący tam przeważnie przybyszami z Niemiec, mówią przekształconym na rzeczem niemieckim, tzw. jidysz, a jak u nas żargonem żydowskim, przeto wyodrębnienie ich w narodowość językową nie przedstawiało trudności. W tym języku zaczęli nawet rozwijać twórczość literacką i stworzyli dość znaczną prasę. W ostatnich czasach zaczął brać górę prąd dążący do pogodzenia wszystkich dążeń żydowskich a jednocześnie do pogodzenia dążeń nowoczesnych z tradycją biblijną narodu wybranego. Uznał on dążenie do opanowania Palestyny, nie po to wszakże, żeby tam skupić wszystkich Żydów i uwolnić od nich inne kraje, ale żeby tam odbudować ośrodek duchowy Żydów i stworzyć podstawę operacyjną do działania na całym świecie. Palestyna nigdy ojczyzną Żydów nie była, bo nigdy ojczyzny nie mieli, ale Jerozolimę uczynili oni swoim ośrodkiem duchowym. Nowy prąd postawił Żydom za cel odzyskanie tego ośrodka i, co dla tego celu jest niezbędne, opanowanie Palestyny mającej ludność nieżydowską. Jednocześnie wszakże kazał im nie zapominać, że mają posiąść ziemię i że zatem muszą być wszędzie, wszędzie zdobywać pozycje i organizować swe wpływy. W tak pojętym zadaniu polityki żydowskiej wszystkie sprzeczne przedtem dążenia żydowskie znalazły dla siebie miejsce i mogły się pogodzić. I takie pojęcie zadania pozwalało zużytkować do wspólnego celu wszystkie siły żydowskie, działające we wszystkich krajach, w jakimkolwiek charakterze. Pozostawał raczej tylko spór między rozmaitymi grupami żydowstwa o pierwszeństwo, o rolę przewodnią. Spór ten zaznaczył się nawet w kwestii Palestyny, w której kierownictwo przypadło Żydom angielskim wbrew ambicjom amerykańskim. Żydzi w tej wojnie Wzięli bardzo liczny udział, jako Anglicy, Francuzi, Amerykanie itd. Było ich wielu w wojsku i wielu poszło jako ochotnicy. Słyszałem od amerykańskiego Żyda, że w wojsku Stanów Zjednoczonych stanowili większy odsetek niż wśród ludności Unii. Pamiętam, jak mnie uderzyła po przyjeździe do Londynu ogromna na jego ulicach ilość Żydów w uniformach oficerskich. Co prawda później, podczas mojej wycieczki na front angielski, nie spotkałem tam ani jednego. Nie znaczy to, żeby ich tam wcale nie było. Słyszałem nawet o takich, co się odznaczyli, ale ogromna większość odbywała służbę pozafrontową I to we wszystkich armiach. Niewątpliwie też strat w ludziach ponieśli bardzo mało. Biorąc wszakże udział w wojnie po stronie państw, których byli obywatelami, Mieli Żydzi jednocześnie swoją politykę żydowską, która mniej się manifestowała w pierwszej połowie wojny, później wszakże, w miarę jak wojna zbliżała się ku końcowi, działała coraz wyraźniej, występowała coraz jawniej. Działali oni przez swoje wpływy finansowe, przez swoich ludzi zajmujących stanowiska polityczne w państwach, przez oddanych im nieżydów na stanowiskach kierowniczych. Wreszcie podczas konferencji pokojowej zjawił się w Paryżu komitet żydowski Odgrywający za kulisami konferencji dużą rolę Nawet w wojskach państw wojujących umieli czasami prowadzić politykę żydowską Nie zawsze zgodną z polityką państw, którym służyli W sprawie polskiej polityka żydowska odegrała też niemałą rolę od początku wojny było widoczne, że polityka żydowska pracuje na rzecz państw centralnych. Najlepiej widzieliśmy to my w Polsce, gdzie wszyscy Żydzi we wszystkich trzech zaborach, bądź współdziałali bezpośrednio z Niemcami i Austrią, bądź też o ile występowali jako Polacy, wzięli czynny udział w robocie austrofilskiej i w aktywizmie. Na szerszej arenie światowej wyraźnym w tym względzie wskaźnikiem było zachowanie się Żydów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach neutralnych, gdzie obowiązek lojalności względem własnego państwa nie przeszkadzał im ujawniać właściwego ich stanowiska i gdzie dawali poparcie Niemcom i ich przedsięwzięciom politycznym. We wszystkich też krajach, czy to wojujących, czy neutralnych, Obozy polityczne znane ze swych związków z Żydami i z uzależnienia od nich, bądź wyraźnie stały po stronie państw centralnych, bądź szerzyły defetyzm i pracowały dla przedwczesnego pokoju, który by uratował interesy niemieckie. To stanowisko Żydów było całkiem zrozumiałe. Przede wszystkim w obozie państw sprzymierzonych znajdowała się Rosja, posiadająca w swych granicach główną masę Żydów żyjących na kuli ziemskiej, a jednocześnie, będąca jedynym z wielkich mocarstw, usiłującym przy pomocy ustaw przeciwżydowskich bronić się od zalewu żydowskiego. Nie było wątpliwości, że zniszczenie państwa rosyjskiego jest jednym z głównych celów polityki żydowskiej w tej wojnie. W żadnym z państw europejskich Żydzi nie mieli tak mocnej pozycji gospodarczej i politycznej, jak w Austro-Węgrzech. Na Węgrzech Madziarzy w walce ze Słowakami, Rumunami i Serbami uciekali się do pomocy Żydów i w szybkim tempie oddawali kraj w ich ręce. O ile dobrze pamiętam, 95% własności nieruchomej w Budapeszcie należało już do Żydów. W Austrii przy różnolitym składzie narodowym państwa Żydzi obecni we wszystkich jej krajach i to w znacznej ilości stawali się coraz bardziej cementem łączącym państwo w jedną całość i coraz bardziej je opanowywali. Majątek krajów austriackich z ogromną szybkością przechodził w ręce żydowskie. Liczba Żydów w urzędach w sądownictwie i nawet w armii wzrastała z roku na rok i w ich ręce przechodziło stopniowo kierownictwo polityczne. Widzieliśmy to z bliska w naszej Galicji, gdzie w ciągu okresu autonomicznego znaczna część majątku kraju przeszła w ręce żydowskie i gdzie wpływ polityczny Żydów zaczął już grać pierwszorzędną rolę nawet w krakowskim obozie konserwatywnym. Wiedeń i Budapeszt były najbardziej żydowskie ze stolic i z finansowych centrów Europy. Nic wtedy dziwnego, że Żydzi uważali Austro-Węgry niejako za swoje państwo i że obrona tego państwa była jednym z głównych punktów polityki żydowskiej. Tu się uważa Austro-Węgry za państwo najbardziej katolickie, mówiłem w roku 1916 w Watykanie, do jednego z tamtejszych dyplomatów. Jest to państwo wszakże najbardziej żydowskie i coraz bardziej żydowskie się staje. O ile by przetrwało ono tę wojnę, rychłobyśmy się w nim doczekali bardzo smutnych dla kościoła czasów. Dyplomacja wszakże watykańska nie uważała Żydów za niebezpieczeństwo dla Kościoła i okazywała im sympatię i poparcie. W Niemczech Żydzi nie byli całkiem zadowoleni ze swego położenia. Nie mieli bowiem szeroko otwartych wrót do urzędów, a tym mniej do armii. Ich wszakże pozycja finansowa była tam o wiele potężniejsza niż w państwach zachodnich. Cel Bismarka zbudowanie wielkości Niemiec przy pomocy Żydów. Aż nadto dobrze został osiągnięty. Stali się oni poważnymi współwłaścicielami Niemiec. Niemiecka bankowość, handel i przemysł były w o wiele większej mierze żydowskie, niż to się na zewnątrz wydawać mogło. Udziału Żydów w nich nie można było ocenić przez badanie rejestru firm, Trzeba było na to zasiadać w radach zarządzających towarzystw akcyjnych. Tam dopiero można było widzieć, czym są Żydzi w życiu gospodarczym Niemiec. Jedną z ilustracji tej ich roli i ich znaczenia byli żydowscy potentaci finansowi, handlowi i przemysłowi, których cesarz Wilhelm zaliczał do swych osobistych przyjaciół. Ekspansja gospodarcza i finansowa Niemiec w środkowej i wschodniej Europie była w ogromnej mierze ekspansją kapitału i wpływów żydowskich. Stąd w szerokich planach berlińskich całkowitego zapanowania w tej części świata, w konstrukcjach Mittel-Europy, Berlin-Bagdad, w próbach ostatecznego ujarzmienia Rosji, Żydzi widzieli wielki dla siebie interes. Gotowali się do roli współgospodarzy tego systemu. Obok tego cesarz Wilhelm dawał im do zrozumienia, że swych wpływów w muzułmańskim świecie użyje do zdobycia dla nich stanowiska w Palestynie. Mieli tedy Żydzi wszelkie powody do współdziałania w zwycięstwie państw centralnych i współdziałali gorliwie, dopóki to zwycięstwo było prawdopodobne. W roku 1917 położenie radykalnie się zmieniło. Rewolucja rosyjska obaliła państwo walczące z Żydami. Nastały w Rosji rządy liberalne, którym Żydzi nic zarzucić nie mogli. Znali oni wszakże Rosję dobrze i wiedzieli, że to jest tylko początek rewolucji i że mają w swych rękach środki szybkiego doprowadzenia jej do końca do katastrofy. Widzieli możność zniszczenia Rosji, podcięcia jej sił na dłuższy okres, wreszcie, co przy ich psychice jest zrozumiałe, pomszczenia swych krzywd krwawo. Z drugiej strony widoki zwycięstwa Niemiec znikły. Poinformowani dobrze o siłach wewnętrznych państw wojujących, zwłaszcza o ich stanie gospodarczym i finansowym, zdawali sobie lepiej niż ktokolwiek inny sprawę z niemożliwości tego zwycięstwa. Widzieli także całą trudność powstrzymania Ameryki od udziału w wojnie, gdy z drugiej strony udział ten leżał w ich interesie, bo przy ich znaczeniu w Stanach Zjednoczonych, większym niż w państwach europejskich, Dawał im widoki wielkiego wpływu na przyszły pokój. Widząc, iż zanosi się na to, że państwa sprzymierzone będą dyktowały pokój i trzymając się ustalonej w polityce żydowskiej zasady, według której Żydzi zawsze muszą być po stronie zwycięzców, postanowili dać się kupić sprzymierzonym. Transakcja, nastąpiła według wszelkich danych w pierwszej połowie 1917 roku. Pierwszym widocznym jej wynikiem była deklaracja rządu angielskiego, zapewniająca Żydom poparcie w osiągnięciu jednego z celów ich polityki. W zbudowaniu swej narodowej siedziby czy narodowego ogniska National Home w Palestynie. Niewątpliwie cena kupna w tym się nie zamykała. Można się tylko domyślać, co im przyrzeczono więcej. Dalszy bieg wypadków i treść zawartego po wojnie pokoju tę cenę określiły. Tak Żydzi wtedy, kiedy spostrzegli konieczność dla siebie przerzucenia się formalnego na stronę sprzymierzonych, kiedy musieli to zrobić dla własnego interesu, Umieli jednak za ten krok wziąć zapłatę. Udało im się to dzięki temu, że na najwyższych stanowiskach w polityce mocarstw mieli ludzi blisko ze sobą związanych, którzy im do tego pomogli. Zwłaszcza imiona Lloyd George'a i Wilsona. Jeżeli Żydzi umieją być wdzięczni, winny być w ich księgach, złotymi zapisane głoskami. Jeżeli Żydzi w roku 1917 przeszli formalnie na stronę sprzymierzonych, to nie znaczy, żeby opuścili całkiem Niemcy i Austrię, a tym samym poświęcili interesy żydowskie w tych dwóch państwach. Wszystkich swoich wpływów używali oni w dalszym ciągu, ażeby ocalić Austro-Węgry od rozbioru i uratować z planów niemieckich co można, Przede wszystkim zaś nie dopuścić do wyzwolenia Polski spod władzy Niemiec. Alianci mogli wyjść zwycięzcami, ale Mitl Europa winna być urzeczywistniona. Nadto otwarła się dla nich w tej nowej fazie wojny nowa perspektywa dokonania przewrotu w Niemczech, który by usunął pozostałe przeszkody polityczne, jakie tam mieli na swojej drodze, i utorował im drogę do władzy. Odtąd polityka żydowska pracowała nad tym, żeby zwycięstwo sprzymierzonych nie doprowadziło do zgniecenia Niemiec i rozbioru Austrii, żeby system gospodarczy Niemiec nie został zachwiany a ich panowanie w środkowej Europie, żeby się nawet rozszerzyło, natomiast żeby owocem tego zwycięstwa była rewolucja w Niemczech i dojście tam Żydów do władzy. Jeżeli chodzi o Polskę, to Żydzi, niezależnie od swoich interesów w Niemczech, mieli inny jeszcze bardzo ważny motyw do walki przeciw jej niepodległości. Rzeczpospolita przez swoją fatalną politykę w ciągu paru stuleci poprzedzających rozbiory, przez politykę, która doprowadziła do takiego zarzydzania kraju, że posiadał on ich więcej niż cały świat pozostały, zdobyła dla Polski niejako tytuł europejskiej ojczyzny Żydów. Tym samym w oczach Żydów podpisała na siebie wyrok. Patrzyli na nią jako na nową Palestynę. I Polakom przeznaczyli w niej na przyszłość rolę mniej więcej podobną do tej, jaką w czasach biblijnych miała nieizraelska większość ludności Kanaanu, jego odwieczni mieszkańcy. Osiągnięcie tego celu było najłatwiejsze przez doprowadzenie państwa polskiego do upadku i do przejścia ziem polskich pod władzę obcą która by mogła korzystać z pomocy żydowskiej do panowania w Polsce. Dotychczasowa nasza historiografia jeszcze nam nie wyjaśniła roli Żydów w rozkładzie życia politycznego Rzeczypospolitej i w jej rozbiorach. To wszakże, co już wiemy, wskazuje, że była to rola niemała. Wiemy również, że w okresie niewoli siła Żydów w Polsce szybko rosła a zachowanie się ich polityczne było często aż nadto wymownie przeciwne dążeniom polskim Otóż dla celu dalszego opanowania Polski nie było w ich oczach pożądane, ażeby stała się ona samoistnym naprawdę państwem w którym by się odbywał rozwój i organizacja sił narodowych polskich tak w momencie, kiedy sprawa polska dojrzewała do rozstrzygnięcia na drodze zwycięstwa, mocarstw, niezainteresowanych w zniszczeniu Polski, w obozie tych państw wystąpił na widownię wróg bardzo niebezpieczny dzięki drogom i metodom swego działania. Tym trudniejszy do pokonania, że nie walczył otwarcie, że sam nie występował na front, ale wysuwał innych. Walka z przeszkodami Stawianymi sprawie Polskiej przez Żydów, stała się odtąd, jak to w następstwie zobaczymy, najtrudniejszym zadaniem polityki polskiej. Rozdział 5 Niemieckie fakty dokonane na wschodzie Europy Organizacja Królestwa Polskiego Rozkład Rosji Pokój Brzeski i Ukraina. Byłoby rzeczą bardzo pouczającą przedstawić w szczegółach całą robotę polityki niemieckiej w tym nowym okresie wojny. Zanadto by to wszakże rozszerzyło obecną pracę i zbyt oddaliłoby nas od właściwego jej przedmiotu. W okresie, o którym mowa, środek ciężkości sprawy polskiej już tak widocznie znajduje się po stronie państw sprzymierzonych, że to, co się dzieje po stronie przeciwnika, ma znaczenie o tyle tylko, o ile zbliża lub oddala zwycięstwo. Stąd uważam za właściwe zadowolić się ogólnym rzutem oka na bliżej nas obchodzące działania niemieckie i na wypadki z nimi związane. Wobec szybko zmniejszającej się możliwości uzupełnienia szeregów swej armii, Niemcy ponawiali ofensywy pokojowe – ciągle jeszcze żywiąc nadzieję na taki pokój, który by im zapewnił urzeczywistnienie ich celów w środkowej i wschodniej Europie. Jednocześnie weszli na drogę szybkiego tworzenia tam faktów dokonanych w nadziei, że zawierany z przeciwnikami pokój te fakty uzna. Pierwszym z tych faktów była organizacja Królestwa Polskiego. Ustanowienie Rady Regencyjnej, złożonej z trzech członków, arcybiskup Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski i Józef Ostrowski. Ciała ustawodawczego i rządu. Państwo można było uważać za gotowe. Jakkolwiek Niemcy nie przestawali nim rządzić i w sprawach zewnętrznych głosu mu nie dawali. Sfery polskie, które do organizacji tego państwa powołano, Wzięły je do tego stopnia na serio, że dążyły do poddania Radzie Regencyjnej i uzależnienia od niej wszystkich działań polskich, nie tylko w nowo utworzonym Królestwie, ale także w Rosji i na Zachodzie. To dążenie doprowadziło między innymi do zniesienia Wojska Polskiego w Rosji zorganizowanego pod dowództwem generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, który uznał zwierzchnictwo Rady Regencyjnej. Dotychczas nie mogę zrozumieć, jakimi myślami kierowała się Rada Regencyjna, gdy wysyłała do Szwajcarii księcia Eustachego Sapiechę z propozycją do Komitetu Narodowego w Paryżu, ażeby tenże również uznał jej zwierzchnictwo nad sobą. Jak sobie wyobrażano uzależnienie polityki prowadzonej przeciw Niemcom od organu mianowanego przez Niemców, istniejącego pod ich opieką? Jak widziano Komitet Narodowy, współdziałający w doprowadzeniu do decydującego zwycięstwa sprzymierzonych i armię polską we Francji, bijącą się przeciw Niemcom, i to wszystko na rachunek Rady Regencyjnej w Warszawie? Inaczej tego sobie nie można wytłumaczyć jak pragnieniem zlikwidowania polityki polskiej po stronie państw sprzymierzonych, w przekonaniu, że jest ona już niepotrzebna, że naród polski już swój cel osiągnął. Życie mnie nauczyło nie dziwić się niczemu w polityce, ale wówczas osłupiałem. Odpowiedzieliśmy grzecznie, że nie mamy nic przeciw temu, żeby Rada Regencyjna była organem zwierzchnim, miejscowym, na obszarze Nowego Królestwa Polskiego, że jednak nie może być ona uważana za władzę całej Polski, bo to królestwo tylko część Polski obejmuje i że nie można polityki polskiej w tej wojnie od niej uzależnić. Wobec tego, że sama ona uzależniona jest od jednej strony wojującej, od państw centralnych. Nie myślałem już, żeby w początku roku 1918, kiedy sprawa polska już tak daleko posunęła się naprzód na terenie międzynarodowym, były jeszcze w Polsce koła tak mało rozumiejące cele polityki polskiej i tak nie zdające sobie sprawy z sytuacji ogólnej. Drugim faktem dokonanym, i to niestety dokonanym naprawdę na czas dłuższy, było doprowadzenie do zwycięstwa bolszewizmu w Rosji i do zniszczenia tego państwa. To dzieło Niemcom powiodło się całkowicie. Rosja przestała istnieć w wojnie światowej i bezwład jej był na długo zapewniony. Pozostawało trzecie dzieło, nad którym Niemcy przy pomocy Austrii pracowały na długo jeszcze przed wojną. Stworzenie państwa ukraińskiego. Do budowy tego państwa cegła była krucha i piasek był miast cementu. Cel wszakże był tak ponętny, że żadne trudności budowniczych nie odstraszały. Cóż mogło bardziej nęcić wyobraźnie narodu dążącego do panowania nad całą Europą Wschodnią? Rozbić Rosję. Odciąć ją od Morza Czarnego. Pozbawić ją najurodzajniejszych ziem, żelaza i węgla kamiennego, a w konsekwencji i nafty. Okroić Polskę tak, żeby w najlepszym razie już mogła być tylko małym, słabym państewkiem. Stworzyć państwo, które będzie nieprzejednanym wrogiem jednej i drugiej a które przy słabości swoich wiązań wewnętrznych będzie musiało trzymać się opieki niemieckiej i pod komendą niemiecką maszerować. Niezawodnie pomysł stworzenia narodu ukraińskiego i zbudowania w następstwie ukraińskiego państwa Niemcy uważali za jeden z najświetniejszych wytworów swego politycznego geniuszu. Austriacy w połowie zeszłego stulecia zabrali się do hodowania narodowości ruskiej, Rutenen. Było to przedsiębiorstwo lokalne na małą skalę, zmierzające do wytworzenia jednej więcej narodowości austriackiej i odebrania siły Polakom w państwie. Niemcy, naród wielkich ambicji i wielkich planów, zagarnęli szeroko. Ku końcowi zeszłego czy w początkach bieżącego stulecia powzięli myśl stworzenia nowego narodu na przestrzeni od Karpat do Kaukazu. Austria zaś i w tej, jak w wielu innych rzeczach, oddała im się na narzędzie. Robota szła na kilkanaście już lat przed wojną. Szła pośrednio przez Wiedeń i bezpośrednio z Berlina. Nikt nie miał sposobności tak blisko się jej przyglądać jak my, Polacy. I nikt nie miał możliwości tak jak my jej pomagać. O ile chciał Polskę gubić. Wielu też z naszych polityków z tej możliwości skorzystało. Trzeba by wszakże cudotwórców na to, żeby z niczego prawie stworzyć wielki naród w ciągu lat kilkunastu. To też wynik był ten, że narobiono w tym czasie dużo szkody Polakom w Galicji. Ale pozytywnie zrobiono bardzo mało i gdy przyszła Wielka Wojna, naród ukraiński na widowni się nie zjawił i na wypadkach nie zaważył. Jednakże państwo ukraińskie było Niemcom dla ich planów potrzebne i to natychmiast, zanim wojna się skończy, zanim dojdzie do pertraktacji pokojowych ze sprzymierzeńcami. Gdy państwo będzie faktem dokonanym, to wobec zgłoszonej powszechnie zasady wolności ludów, przy istnieniu potężnych organizacji międzynarodowych, nierozumiejących czy niechcących rozumieć, co to jest naród, i skutkiem tego umiejących tę te zasadę doprowadzić do absurdu, nikt nie będzie śmiał zrobić na nie zamachu, a może nawet kwestionować jego granic. Zdecydowano się wtedy zrobić państwo ukraińskie pośpiesznie, tandetnie, byle je zrobić, byle stworzyć fakt dokonany. Powstania państwa w taki sposób, jak to się stało w początku roku 1918 z Ukrainą, historia jeszcze nie widziała. Niemcy zainaugurowały pertraktacje pokojowe z bolszewicką Rosją. Do pertraktacji tych dopuszczono pod opieką delegacji bolszewickiej, rosyjskiej, delegatów Centralnej Rady Ukraińskiej, ludzi nic nieznaczących i niewiele rozumiejących. Tym ludziom przeznaczono rolę wielkich zdobywców, o jakiej się najambitniejszym politykom europejskim nie śniło. Bez trudu, bez prowadzenia przedtem wojny osiągnęli oni traktat pokoju zawarty między Niemcami, Austro-Węgrami, Bułgarią i Turcją z jednej strony, a Republiką Ludu Ukraińskiego z drugiej, jako pierwszy krok ku pokojowi światowemu, trwałemu i dla wszystkich stron honorowemu. Pokój ten przyznał Republice Ukraińskiej, na zachodzie, granicę idącą od granicy austriackiej przez Biłgoraj, Krasny Staw, Radzyń, Mielnik, Wysokie Litewskie, Próżane. Terytorium austriackiego na razie nie ruszano, ale poufnie Austria oświadczyła gotowość przyłączenia do tego państwa w przyszłości wschodniej części Galicji i Bukowiny. Delegaci ukraińscy dostali prawdopodobnie więcej niż chcieli. W każdym razie więcej, by już przyjąć nie mogli. Od początku historii dyplomatycznej świata nikomu tak łatwo nie przyszło zrobienie nabytków terytorialnych przy pertraktacjach pokojowych. Łatwość ta wynikała stąd, że ci, których ziemię tak darowywano, Polacy... Byli nieobecni. Królestwo Polskie miało suwerena w postaci rady regencyjnej. Miało rząd, miało premiera i ministra spraw zagranicznych. Miało nawet armię. Ale ziemię jego rozdawano pod nieobecność jego przedstawicieli. I na traktacie, który rozporządzał jego obszarem, nie figurowało. Takiej farsy również świat jeszcze nie widział. Niemcy umówili się z bolszewikami, że ci nie zgodzą się na udział delegacji polskiej w pertraktacjach. Trocki nie mógł uznać władz ustanowionych w Polsce przez obce państwa za prawowite władze polskie. Ta lojalność względem narodu czy ludu polskiego nie przeszkadzała dzielić ziemi polskiej wespół z tymi obcymi państwami. Trzeba stwierdzić, że ludzie, którzy nosili tytuł rządu polskiego, robili wszystko, co można, żeby się do Brześcia Litewskiego dostać. Podczas słynnej wycieczki Rady Regencyjnej do Berlina i Wiednia zabiegano usilnie o dopuszczenie do pertraktacji delegatów polskich na tych samych zasadach, co ukraińskich. Już wówczas wszakże premier królestwa, pan Kuchan